Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka jest 14. Środa, 15 kwietnia. Przed nami serwis trójki, który przygotowała i przedstawi Monika mazur chrzan Wyrok NSA o dostępie Słowomira Cenckiewicza do informacji niejawnych wcale nie kończy sporu w tej sprawie, choć główne zainteresowane ogłasza zwycięstwo. Jest areszt dla podejrzanych w sprawie tragicznego wypadku w Łomiankach, zginęło w nim dwoje nastolatków. W serwisie też o sposobach na zdobycie azylu w Wielkiej Brytanii i zaskakujących ustaleniach śledczych. Nie kończy się spór o dostęp do informacji niejawnych dla szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera od wyroków, które uchyliły cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa. Sławomir Cęckiewicz ogłasza sukces, natomiast rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Sławomir Dobrzeński podkreśla, że to nie oznacza, że szef BBN-u dostęp do informacji ma. Więcej o zawiłościach tej sprawy Sylwia Białek.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 W wypadku na trasie S7 zginęła 19-letnia kobieta i 16-latek. Jak ustaliła prokuratura podczas wypadku, kierowca Audi, który uderzył w drugi pojazd, był pijany. Miał wypić litr wódki zaledwie kilka godzin przed zdarzeniem. Kolejna strzelanina w szkole w Turcji. To najmniej 4 osoby zginęły, a 20 zostało rannych na południu kraju. Według wstępnych ustaleń napastnik otworzył ogień w jednej z klasy. Sam też zginął. Do podobnej sytuacji doszło wczoraj w innej szkole, również na południu Turcji. Rannych zostało 16 osób, a napastnik... Popełnił samobójstwo. Prawie 300 skarg na system kaucyjny wpłynęło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Choć za system odpowiada Inspekcja Ochrony Środowiska, część niezadowolonych konsumentów kieruje skargi do łokiku, mówi Bartosz Klimczuk z biura prasowego urzędu. Konsumenci skarżą się na to, że nieprawidłowo działają automaty, które odbierają butelki, skarżą się na to, że butelka czy opakowanie kupione u jednego przedsiębiorcy nie może być odebrane w automacie u innego przedsiębiorcy, a także na to, że za zwrot tych opakowań przedsiębiorca oferuje im vouchery. Według szacunków w ciągu trzech miesięcy obowiązywania systemu kaucyjnego konsumenci oddali do punktów ponad pół miliarda opakowań. Na koniec Wielka Brytania i efekty dziennikarskiego śledztwa BBC o tym jak wyglądał mechanizm pomagania migrantom w zdobyciu azylu. Najpierw była propozycja kilka tysięcy funtów i sprawa załatwiona, potem instrukcje jak się zachowywać, co mówić i jakie dowody przygotować. O szczegółach Anna Rączkowska. Dziennikarze BBC udawali studentów z Pakistanu i Bangladeszu, którym kończyły się wizy, gdy zgłosili się do doradców imigracyjnych, szybko usłyszeli, że mogą spróbować zostać w kraju składając wniosek o azyl jako osoby prześladowane ze względu na orientację seksualną. Jedna z brytyjskich kancelarii zażądała 7 tysięcy funtów za przygotowanie wniosku o azyl i zapewniała, że ryzyko odmowy jest niewielkie. Inni doradcy proponowali tańsze pakiety, ale pobierali dodatkowe opłaty za przygotowanie dokumentów i dowodów. Z ustaleń BBC wynika, że emigrantom dokładnie tłumaczono jak mają odegrać swoją rolę. Tłumaczyli, że trzeba być gejem na papierze, opowiedzieć o rzekomym związku, konfliktach z rodziną i strachu przed powrotem do kraju. Pojawiały się również bardziej kontrowersyjne wskazówki. Reporterzy usłyszeli, że warto zdobyć dokumentację medyczną, na przykład zgłosić się do lekarza i udawać depresję. W jednym przypadku padła sugestia, by podać się za osobę zakażoną HIV. Po śledztwie BBC władze zapowiadają kontrole i surowe kary dla osób, które oszukują system. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.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 I prawie 6 minut po 14. Tu myśliwiecka 357. Okej, okay, pozbyłam się tego kłaczka z gardła i mogę już powiedzieć pełnym głosem. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Wojtasieki i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy do 15. Zapraszamy dzisiaj na spotkanie z pisarzem, który w Polsce sprzedał ponad milion egzemplarzy swoich książek. To są powieści szpiegowskie, więc mogą się Państwo również spodziewać trochę takich tematów związanych ze szpiegami na ekranie małym i dużym. No i muzyki z takich filmów, które o szpiegach opowiadają. See reflections on the water Darkness in the depths, see him surface and never a shadow on the wind. I feel his breath. Golden night, I found his weakness. Golden night, he'll do what I please. Golden night, no time for sweetness, but a bit. Ja Oczywiście Tina Turner, Golden Eye, pierwszy Bond z Piercem Brosnanem. Jedna z moich ulubionych piosenek bondowskich. A teraz zapytam naszego gościa i przedstawię Pana, pozwoli Pan tradycyjnie, tak jak zawsze przy naszych spotkaniach. Powiedzmy, że nazywa się Pan Wincent Sewerski. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pisarz, autor szpiegowskich bestsellerów. Porozmawiamy też o, o pisaniu, ale oczywiście także były oficer wywiadu. Myślę, że Pana nie trzeba jakoś szczególnie przedstawiać szeroko, ale też z przyjemnością przypomnę, że... Już od kilku odcinków, właściwie chyba już dwa miesiące, mogą Państwo poznawać tajniki pracy szpiegów, ale też z bardzo różnych perspektyw w podcaście Polskiego Radia, w którym Wincent Sawarski spotyka się z Piotrem Niemczykiem i te rozmowy się toczą i bardzo się cieszę, że możemy również być ich świadkami. I o tym też pewnie porozmawiamy, ale zacznijmy od tej muzyki, bo ja wybrałam Golden Eye, ale jestem ciekawa, wiem, że pan jest też widzem, więc wiem, że pan śledzi. Czy te bądowskie piosenki wzbudzają jakiś sentyment, jakieś szczególne emocje? Oczywiście. <śmiech> Powiem więcej, ja nawet w telewizji występowałem w programie Jaka to melodia? Nie może być. O... Tak, chodziło o utwory z Jamesa Bonda m.in. Niestety nie wiedziałam, teraz muszę poszukać tego odcinka. Właśnie czy po jednej nutce się udało panu... Odpadłem od... jako pierwszy natychmiast. Nie poradziłem sobie za bardzo, odgadłem tylko jedną piosenkę. Ale to było miłe spotkanie, bo rzeczywiście producenci Bonda bardzo dbają o jakość stronę muzyczną. Nie tylko o stronę wizualną, prawda, tą przygodę, którą przeżywamy ale także o stronę muzyczną. Tej tytułowej ścieżki, która idzie, ale też i w ogóle całą muzykę, bo tam tego jest przecież więcej. Tak, sporo. No John Barry to jest ponadczasowe tematy, tak. które ciągle powracają w kolejnych I, filmach. I, no i to jest wspaniałe rozwiązanie, bo przecież te utwory wciąż lecą, prawda, i, y, w radio w, na całym świecie i, i wciąż przyciągają widzów do tych, do tych filmów, które są Właściwie nieśmiertelne. Przecież pierwsze Bondy to są lata 60. A mimo wszystko utwory chyba Shirley Bassey wtedy śpiewała. Tak. I to ona dwie, dwie piosenki bondowskie. Tak. To też takie hymny właściwie, bo to nawet grzechem byłoby nazwać to piosenką. To, to nie wypada. Utwory. utwory. Tak. tak. Moją ulubioną jest, nie pamiętam który to był odcinek, ale w wykonaniu Adel. Skyfall. Tak, ona Czyli jest. Daniel Wciąż Chake. jednak taka najbardziej. Przebojowa, ja muszę powiedzieć. No tak, i oczywiście także nagrodzona Oscarem. Adel, niezwykle utalentowana, nie tylko wokalistka, ale także autorka. Zaczęłam też od, od Bonda, bo chciałabym jedną część naszej rozmowy też poświęcić na to, żeby pana zapytać o to, jak pokazuje nam popkultura, film, serial, zawód, który pan wykonywał, z takim zawieszeniem, zostawię też ten czas przeszły. I teraz pan o tym pisze i też przetwarza to swoje doświadczenie. w w sposób twórczy na zupełnie inną formę, czyli na, na powieść, ale także przecież nielegalni, zekranizowani w formie serialu, przypomnę i bardzo żałuję, że nie było kontynuacji. Natomiast czego nas uczy popkultura o tym, czym zajmują się szpiedzy, czy wywiad w ogóle i dlaczego to uczy czasami powinniśmy wziąć w cudzysłów? Może nawet nie musimy brać w cudzysłów, dlatego że... Właściwie powieść szpiegowska, czy filmy sensacyjne, czy nawet Bondy. Właściwie przekaz jest zawsze ten sam. To jest pewna klisza, pewien stereotyp, który funkcjonuje w ogóle w literaturze, w kulturze. walki dobro ze złem. Białe, czarne kapelusze, czy western, czy wiele innych ścieżek, prawda, opowieści, które się snuje w powieściach i w prozie. Zawsze mają gdzieś, nawet w współczesności Szekspira, przecież to też jest prawda, walka dobra ze złem i wszystko to, co jest pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, a między nimi jest tyle do opowiedzenia, że rzeczywiście można czytelnika, widza czy słuchacza zachęcić tutaj do uczestniczenia w tych historiach, ale zawsze na końcu jest, musi być tak, w tym sensie musi coś zwyciężyć, z reguły zwycięża dobro. W filmach tak. Tak, w książkach też powinno być. W książkach też powinno Dobro, ale prawdę mówiąc ja nie pamiętam jakiegoś takiego znacznego przekazu artystycznego, literackiego, w którym zwyciężyło by zło. Ja mówię o tym, że w książkach i w filmach tak, natomiast w rzeczywistości bywa różnie. No więc właśnie, bywa różnie, ale w naszym życiu jednak to rozróżnienie w tym prawdziwym, nie fikcyjnym literackim, tylko w tym prawdziwym, Rozróżnienie dobra i zła jest fundamentalne. Jeżeli nie potrafisz umiejscowić siebie samego na tej osi, gdzie jest dobro i gdzie jest zło, to się do tego zawodu nie nadajesz i lepiej się zwolnić. Bo jak się już pracuje, to nie jest czas na zastrzeganie dylematów, a może, a nie wiem, etyczne, moralne, jakieś tam, prawda, rozterki. Czasami chyba już za późno na to. Kiedy się decyduje o życiu swoim, innych, Musisz wiedzieć, na jakich pozycjach stoisz i gdzie jest dobro, i gdzie jest zło. Tak ważne słowa badają, że może teraz sięgniemy po tę piosenkę, o której pan wspomniał. Ona myślę będzie pasowała również do tego, czyli Adele i Skyfall. A potem jeszcze będę chciała porozmawiać jednak o jakichś konkretnych tytułach filmowych, które pan by polecił. Wincent Cewarski jest naszym gościem w Trójce, w audycji Tu Myśliwiecka 357. Posłuchaliśmy Adel i rzeczywiście te chórki w refrenie cały czas wzbudzają dreszcze. Będziemy także rozmawiać o pana książkach, ale ze względu na to, że już wielokrotnie mieliśmy okazję rozmawiać i wiem, że pan dużo też ogląda, ale też przecież jako czytelnik jest pan bardzo aktywny, to chciałabym pana poprosić o jakieś rekomendacje dla słuchaczek i słuchaczy trójki. Wiem, że pan bardzo lubi taki film z Robertem Redfordem, Zawód Szpieg. Tak jest tytuł polski tego filmu. Za każdym razem, kto kiedy dostaje to pytanie, bardzo To właśnie lubię. to jest pierwsza odpowiedź. I zawsze odpowiadam tak samo tutaj. Rzeczywiście, Zawód szpieg z Redfordem i Bratem Pitem to jest mój absolutnie numer jeden. Później tam się pojawiają jeszcze jakieś, ale później jest długa przerwa z bardzo wielu powodów. To jest film nie tylko genialnie zagrany przez wspaniałych aktorów, ale mimo tego klasycznego hollywoodzkiego przekazu i zbudowania tego wątka sensacyjnego, głównie, bo to jest, to jest taki, no, właściwie nie spajnowa, tylko to jest thriller szpiegostwa. Tak, prawda? tak, to tak, jest, tak. No też ta dramaturgia filmowa tak, w thrillerze no, rządzi się swoimi prawami, musi więc być trzeba akcja, jakieś piętrzenia tam zrobić. tak. I tak dalej, tutaj trochę strzelaniny, jakieś ucieczki, pogonie, to musi być. I to jest fajne, i to, to no, rzeczywiście, bo to buduje. Buduje obraz, to jest film, on ma swoje prawa. Natomiast jest tam wiele scen i dialogów, które są po prostu z naszego punktu widzenia zawodowego, wręcz bym powiedział, genialne, fundamentalne. Mógłbym długo to opowiadać, ale może tak to z Po premierze tego filmu rozmawiałem z kolegami z firmy zaprzyjaźnionej, Chiam. No i mówią, że jakże to świetny film jest i tak dalej, oni rzecz ją doskonały. ale mówi, słuchaj, u nas było dochodzenie po tym filmie, bo, bo Kto okar... konsultował scenariusz. Kto konsultował z firmy niektóre sceny, dialogi, ale co więcej, scenografia wnętrz. Na przykład biuro Murira, tam jest takie, prawda, ten, ten pokój, w którym on pracuje, czy ta sala ciszy, taka tajna rozmowa, gdzie się odbywa, były. Bardzo wiernie odwzorowane do tego, co jest w rzeczywistości. To jest taki probierz, można powiedzieć, autentyczności mm -hmm. tego filmu, jego wartości. Oczywiście jest sporo dobrych filmów szpiegowskich. Tutaj brytyjska kinematografia jakby dominuje, no tak. bo to jest ojczyzna przecież, powieści szpiegowskiej. i wszystkie. Właściwie nawet mogę powiedzieć mm -hmm. śmiało, że wszystkie adaptacje lekarze są fajne, są dobre. Są wszystko filmy, takie z naszego punktu widzenia. To ja obejrzałem po raz drugi Małą Doboszkę i to jest naprawdę... To jest naprawdę... No serial też, prawda? No, bo to no, akurat, tak. tam chyba, o ile dobrze pamiętam, cztery odcinki, też tak. świetna obsada Michael Shannon, Alexander Skarsgat i Florence Pugh na początku swojej kariery. Cieszę się, że pan wspomniał o tym tytule, bo to jest też tak, to jest e... piorunujące absolut... wrażenie na mnie zrobił ten serial. Dokładnie tak. No i bym jeszcze jeszcze inny wymiar, bo jeżeli wyjmiemy Gary Oldmana i wstawimy go w jakąś szpiegowską rolę, to film to już... Trudno, żeby się nie udało. To nie może się nie udać. On po prostu, czy w kulawych koniach nawet, który jest no, taką w sumie bajką, e, sensacyjną, szpiegowską, a ona ma taki brytyjski klimat, taką atmosferę. To nie jest lekarę, ale Mick Heron jest naprawdę godnym następcą. Legarda, jego utwory są naprawdę, naprawdę są świetne i dobrze przyjmowane przez wybrednego brytyjskiego. Widzę tam, jakby to powiedzieć, kolokwialnie kitu się nie wciśnie. Pierwsza powieść, szpiegowska, spy w Wielkiej Brytanii, powstała pod koniec XVII wieku. To jest taka historia. Były osoby, byli premierzy, którzy pisali powieści szpiegowskie. No jest to po prostu kraj, jakby to powiedzieć... Stworzony do tego i atmosfera do tego, aby... Na no to wygląda. Ale też tajnego agenta można wspomnieć tutaj, prawda? Józefa Konrada. No, Czyli powiedzmy takim e, okrężną drogą, ale też nasz wkład w tę e, klasykę literatury. To tajny agent jest nieśmiertelny i mimo, że to jest powieść, która powstała na początku wieku, dopiero to jednak i że no, nic nie wiemy o tym, żeby Józef Konrad miał jakieś związki z brytyjskim wywiadem, aczkolwiek szczerze mówiąc, patrząc na jego życiorys, podróże i tak dalej. No, a brytyjskie archiwa Można są bardzo szczelne. Można domniemywać, że coś tam się mogło wydarzyć, tak? By, no, więc właśnie, te podróże i tak dalej, jego... Nie, e, pana ale... zawodowe oko jest tym radarem, którym ufam, więc przyjmuję, że coś mogło się wydarzyć. No, więc właśnie, tym bardziej, że archiwa brytyjskiego wiadu są bardzo szczelne i mhm. myślę, że nie ujawniliby takiego, ale tak czy inaczej, czy miał, czy nie miał doświadczenia Tajny agent, jeżeli dobrze wczytamy się, co mnie w, w niedużą powieść, bo przecież o, o czym ona opowiada? O działalności carskiego wywiadu prawda, na terenie Wielkiej Brytanii i próbie zamachu terrorystycznego wysadzenia obserwatorium astronomicznego i cały ten dialog, werbowanie tego prawda, tego emigranta przez tych mhm. rosyjski wywiad, to jest tak aktualne. Szachownica jest ta sama, tylko nazwiska na, się zmieniają. Dokładnie. Prawda? Jeżeli tylko wytniemy z tego internet, to tajny agent może być spokojnie osadzony w dzisiejszych czasach. Wincent Severski jest gościem trójki, mimo chodem również ustawia nam audycję pod kątem muzycznym, bo kiedy pan wspomniał o kulowych koniach, to teraz nie możemy nie sięgnąć po piosenkę Mika Jegera, która jest piosenką koronną tego serialu, czyli Strange Game. A my wrócimy do rozmowy za kilka minut. And boozers hanging by your fingernails You made one mistake, you got burned at the stake You're finished, you're foolish, you fail There's always a hope on this slippery slope Somewhere a ghost of a chance To get back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 Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do i tu trójka, tu Myśliwiecka, 357. Zanim wrócimy do rozmowy z Wincentem Sawarskim, to jeszcze słowo o języku. Przy słowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Mateusz prosi o przybliżenie pochodzenia nazwy Bebok. Zacznijmy od tego, że bebok to postać z kultury Górnego Śląska, choć ma swoich odpowiedników w folklorze innych regionów Polski. To demon polujący na małe dzieci, przedstawiany zwykle jako niewielka, wychudzona, odziana w szmaty postać, która ma nieproporcjonalnie dużą głowę i długie nogi, czasami zakończone kopytami. Wygląd beboka może się zmieniać w zależności od opowieści i interpretacji. Sam, ponieważ jestem ze Śląska, pamiętam go jako małego, kudłatego człowieczka o pomarszczonej twarzy z workiem, do którego pakuje porwane dzieci. Tak czy inaczej, beboki pełniły i czasami nadal pełnią funkcję moralizatorską. Straszyło się nimi dzieci, by te zachowywały się w określony sposób albo nie zaglądały w miejsca, w które im zaglądać nie wolno. Mówiono na przykład, przestań, bo cię bebok weźmie. Co ciekawe, bebok zamieszkuje najczęściej ciemne zakamarki domu, a nie na przykład lasy czy jeziora Znajduje się więc na tyle blisko, aby dzieci czuły jego obecność Na to, że bebok jest demonem związanym z dziećmi, wskazuje sama jego nazwa, która jest dosyć prosta Składa się z dwóch sylab i zawiera podwojoną głoskę, w tym przypadku b, co jest charakterystyczne dla dziecięcej mowy Widać to także w wyrazach mama, tata, baba, dziadzia czy papa. Słowo bebok pochodzi prawdopodobnie od dziecięcego bubu, czyli boli, albo bebe, czyli coś brzydkiego. Niektórzy badacze wywodzą beboka od łacińskiego bubo w znaczeniu puchacz, a to dlatego, że w niektórych przekazach bebok przypomina sowę. Nieco mniej prawdopodobną etymologią jest ta zaproponowana przez Aleksandra Bricknera, wywodząca beboka z greckiego bałbo w znaczeniu nocny, co miałoby wskazywać na związek demona z ciemnością. Jak jest naprawdę? Tego nie wiadomo, bo nazwa jest tajemnicza jak sam demon. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Tylko on tak potrafi, Mateusz Adamczyk o języku polskim w krótszej formie, od poniedziałku do czwartku, ale w naszych podcastach także dłuższe rozmowy o języku. Zapraszam w imieniu Mateusza i zapisuję Bubu po dziesięcemu boleć. Popioł i kurz, płatki zwiędłych róż, znak rozgrzanych serc. Na końcinkach ust mówisz, czekaj na no nim na stanie niepamięć. Tańcz tylko tańcz, póki jeszcze trwa ten nasz wspólny. piosenkę zespołu Metro, nosi tytuł pamięć i jest w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę, a zestawu proszę szukać na trójka.polskieradio.pl 24 minuty pozostało do 15. Tu Myśliwiecka 357 Wracamy do rozmowy. Naszym gościem przypomnę z wielką przyjemnością jest Wincent Cewerski, były oficer wywiadu, autor bestsellerowych powieści szpiegowskich. Za chwilę powiemy o tym, że będzie pan rozszerzał teraz swoje wpływy na inne kraje, ale chciałabym właśnie, być może wychodząc trochę zainspirowana opowieścią Mateusza Adamczyka, też o języku polskim, przypomnieć takie ważne rozróżnienie, bo ja sama używałam kiedyś, zanim zaczęłam wnikliwie słuchać rozmów z panem i też z panem rozmawiać i czytać pańskie książki. Książki. Wydawało mi się, że agent to jest to samo, co, co szpieg, co oficer wywiadu. No bo James Bond jest agentem. Po polsku nie. Po polsku agent to jest zupełnie ktoś inny. No jest różny, różna terminologia. Mhm. W e, popkulturze, czy, czy w ogóle w języku nawet zawodowym, anglosackim, które jest ojczyzną tego języka szpiegowskiego, rzeczywiście istnieje wyraźne rozróżnienie między agent, a właściwie prawie w ogóle nie występuje określenie oficer wywiadu. Intelligence officer. Oni tego używają, ale generalnie to jest za długie. Jakby to w powieści to też się słabo klei, Takie krótkie określenie, agent, który może określa wszystko. No tak. e, To jest bardzo wygodne, ekonomiczne. No, jest jeszcze prostsze określenie, szpiedzy. Tak. E, więc tutaj to dobrze funkcjonuje. Szpiedzy zawodowi, czyli oficerowie wywiadu i agenci, czyli w naszej nomenklaturze ci, którzy dla nas pracują. Czyli ci zwerbowani? Tak, my to rozróżniamy oczywiście. Ale tak do języka potocznego zaczyna dominować w tej kwestii zresztą i, i też w prodzie, która się ukazuje dosyć w ogóle w ostatnich latach się rozwinęła bardzo w Polsce powieść szpiegowska, to bardziej zaczynamy przejmować tą terminologię angielską i okej, okay, w tym nie ma nic złego. Dlatego, że ten poprzedni poprzednia terminologia, to u nas w zasadzie była pozostałość dawnego systemu. Właściwie nawet mógł, śmiało mogę powiedzieć, rusycyzmów. Dlatego, że w języku rosyjskim oficer rozwiedki, no to był ten, prawda, ten mm. nasz dobry i tak dalej. A szpion to był ten zły tam z zachodu taki, prawda, w kapeluszu i z brodą. W itd. czarnym itd. Itd. W zawsze. No tak, dlatego, że to był też element oczywiście pewnej propagandy mm -hmm się to się zmieniło i rzeczywiście nie obrażamy się już, jeżeli ktoś powie na nas agent, ale miłe uchu jest określenie oficer wywiadu. Cieszę się, że pan nam to też opowiedział i wyjaśnił. Chociaż to jest dla mnie też interesujące, że te kwestie językowe też zmieniają się razem ze zmianami władzy i z czasem i to jest elastyczne i dostosowuje się do rzeczywistości także w tej nomenklaturze takiej zawodowej. Pan, no słowo oficer w języku polskim jest nacechowane jednak silnym, takim pozytywnym elementem, taką emocją, pozytywnie odbieramy. Dlatego z naszego punktu widzenia jest to bardzo takie, w języku polskim w ogóle określenie, oficer wywiadu, oficer wojska, oficer nawet policji, straży pożarnej, od razu sugeruje prawda, taką publiczną, propaństwową postawę, zawód, mhm. działań i to jest okej. Okay. Cały czas mam z tyłu głowy, jak pan powiedział, przed kilkunastoma minutami za zaprzyjaźniona firma CIA i mam nadzieję, że państwo też to wyłapali, ale myślę, że zacznę też tego używać. Bardzo mi się to podoba. Ale chciałabym teraz przejść jednak do tego, co wyszpiegowałam na pana profilu w mediach społecznościowych w komentarzach wczoraj, że pan jest już na finiszu pisania nowej książki. To prawda? Tak, to prawda. Dostała jedna szósta, jedna piąta może. <gry> Czyli to będzie kontynuacja tego, co zaczął pan, właściwie taką no, no, nową serię, czyli Plac Senacki 6 po południu, czy 6 p.m. i potem Krawiec? Tak, to jest kontynuacja tego nowego obrazu, który stworzyłem bo właściwie... Nowego uniwersum w pewnym tak, sensie. Tak, nowego uniwersum, bo do mhm. tej pory czy cykli nielegalni, czy zamęt warowały... W w innych tak. grupach, aczkolwiek kradnę bohaterów trochę z poprzednich historii. To jest wspaniałe, że oni wracają i że można się tak. no, gdzieś tam zahaczyć je... o te znane twarze i kochane. Ja reaguję na... na, na uprawiam kulturową twórczości. Dla mnie ważny jest odbiór czytelników. Nie zadzieram nosa mhm. prawda, i nie narzucam jakiegoś spojrzenia specjalnego, jeżeli czytelnicy polubili jakąś postać, no to... Polubili imię... to jest mało powiedziane, panie Włodzimierzu, bo pana bohaterowie i bohaterki też, to ja do tej pory pamiętam to, to co za każdym razem słyszałam przy okazji nielegalnych, Jagan, Jagan, Jagan, Jagan, Jagan, Jagan. To jest, to jest taka postać, która się na, na stałe zapisała w pamięci czytelników, ale oczywiście nie tylko on, tylko że no, to są takie postaci w taki sposób napisane, tak skonstruowane, no że nie da się obok nich przejść obojętnie. No więc właśnie, ja, to jest dla mnie ważne, bo jeżeli, to było od początku wielkim dla mnie zaskoczeniem, już nawet po pierwszej książce, że czytelnicy tak emocjonalnie zareagowali na to, Że akurat Jagana, on, prawda? Bo przecież to miało być czarny charakter, zły człowiek, którego miał być ten czarny kapelusz i to taki głęboko czarny. Miałem nadzieję, że czytelnicy go będą nienawidzić, prawda, i że tutaj wywołam emocje. A tu się okazało, zaraz po premierze Pieszekiewskim, jak już zacząłem pisać kolejną, powiedziałem, że będzie dalej o Jaganie, to jak pan go zabije, to nie będziemy kupować pana książek. No to Wincen Cewerski hmm. i Artur Conan Doyle musieli się borykać z, z takimi <grym> uwagami od czytelników. Ale uznałem, że to jest furtka pewna mhm. do wykorzystania. Jeżeli postać warła takie wrażenie i z takim zainteresowaniem spotkała się u czytelników, to znalazłem sposób dotarcia do niej, aby opowiedzieć przez niego coś więcej. Bo o ile w pierwszej części Jagan był bardzo... No, ma swój archetyp człowieka, którego gdzieś tam kiedyś mi się przewinął przez życie. Jak to u a, Pana bywa? O tyle w następnych mutacjach. Zacząłem tworzyć przez Jagana przekazywać nowe treści. Zacząłem go transformować wraz ze zmianą różnych sytuacji, polityki i tak aż do tej powieści, którą piszę w tej chwili, która już ma tytuł, pętla. I Jagan w niej odgrywa jedną z głównych ról. Wraca do siebie, do Rosji, mogę powiedzieć. w I są to czasy współczesne. To tutaj zawiesimy opowieść na razie i znowu wróćmy do muzyki bondowskiej. To będzie piosenka, którą w duecie wykonują Alicia Keys i Jack White. Kolejny Bondowski song w dzisiejszej audycji. Tu Myśliwiecka 357. Wincent Cewerski, przypomnę, jest naszym gościem. Zapowiedzieliśmy, i nie była to pewnie tajemnica, ale cieszę się bardzo, że ta nowa książka już jest prawie gotowa. Pętla. Wraca Jagan, jeden z ukochanych bohaterów nielegalnych. Ale porozmawiamy też o tym, bo wspomniałam o tym, że coraz więcej czytelników będzie miało okazję poznać Pana książki. I gratuluję tego bardzo, bo no, bardzo ważne wydawnictwo, imprint jednego z tych wydawnictw tzw. Wielkiej Piątki, czyli Penguin, zakupiło prawa do Placu Senackiego 6PM, teraz już będę mówiła po angielsku, i do Krawca. I te książki ukażą się po angielsku wkrótce. To jest dla mnie wielkie wydarzenie. Właściwie od początku, od debiutu jest to największe wydarzenie. Dlatego, że jestem pierwszym autorem polskiej powieści szpiegowskiej, który wszedł na rynek anglosaski. Bo książka okaże się w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, we wszystkich rynkach, na których Pingwin no, ma swój teren działania. No jest to dla mnie wielkie wydarzenie, no bo jednak wydawnictwo to brytyjskie doceniło jakość placu cenackiego. Znam opinię redaktorów angielskich, kiedy podejmowali decyzję o zakupie tego tytułu. Bardzo się rumieniłem i hmm. bardzo było mi przyjemnie, że oni nie wiedząc zresztą kim jestem, bo to jest decyzja anonimowa, którą wykonują recenzenci w takiej sytuacji. Wystawili mi taką. Trochę zakończyła się no, decyzją o zakupie ich Obok się, że jakiś plac senacki ukaże się na, na tych rynkach w lutym przyszłego roku, a rok później krawiec. A czy pan ma jeszcze cały czas taką może wizję, żeby na przykład właśnie to uniwersum, będę używała tego popkulturowego słowa, zostało przeniesione na ekran? Czy myśli pan o tym, że coś takiego sprawiłoby panu satysfakcję? Każdy autor marzy o ekranizacji i to jest, nawet jeżeli ktoś znajdzie się i kupuje tak zwane prawa, opcji, to już mu się mhm. wydaje, że powstanie z tego film. To jest marzenie każdego autora, mieć swoją ekranizację i, i oczywiście też bym tego chciał, żeby, powiedzmy, z Placu Senackiego, zresztą to jest książka, którą pisałem świadomie, mhm. pod kątem takim uniwersalnym i rynku, międzynarodowego, to nie jest książka o Polsce, o... tam jest jeden akapit, który Polski dotyczy, a właściwie a wszystko inne, tak. bo obracam się w świecie i spraw, który Polski nie dotyczy. Dlatego, że podobnie jak często była z kryminałami, ale z pojeścią secesyjną, czy Szpiechowską, szczególnie, gdzie polityka jest ważnym elementem opowieści, Polityka wewnętrzna, krajowa, Polska mało jest atrakcyjna dla odbiorców gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Dlatego zdecydowałem się na przeniesienie tej historii, stworzenie jej w ten sposób, aby była dobra, sprawna i łatwa do przyjęcia przez przez czytelników za granicą no bo no zrobiłem to z premedytacji nie ma <śmiech> bardzo nie będę słusznie ukrywał. ale też e, oczywiście te polskie wątki w uniwersum mogą się pojawiać już nie będę za dużo zdradzać bo przecież być może jeszcze nie wszyscy państwo są zapoznani na przykład z krawcem ale znowu wrócę do tej metafory ta szachownica ma konkretnych graczy i to się wszystko po prostu e, zapętla i, i zahacza o siebie, więc... No więc właśnie, to jest zresztą pod kątem wydawania książek. Wejściem jest Plac Senacki, który jak gdyby pozwolił mi wejść na rynek angielski, natomiast Krawiec przecież ma silne elementy, Wasze no już krajowe i wydawca zdecydował, że tę książkę również wyda w drugiej kolejności, bo jeżeli czytelnik, że tak bym, zainteresuje się pierwszą powieścią, to z pewnością sięgnie po drugą i tu będzie okazja do przekazania też co nie też naszych jak to powiedzieć, domowych różnych moich spostrzeżeń. A my czekamy teraz na pętlę, kiedy premiera, myśli pan tej książki? Myślę, że no, latem, nie wiem czy się uda ją zredagować, Pan na pewno będzie premiera na jesieni, już na pewno na Targi Krakowskie Obowiązkowo. W takim razie liczę na kolejne spotkanie w Trójce. Jeśli nie wcześniej, to właśnie wtedy, przy okazji premiery pętli Wincent Sewerski. Bardzo panu dziękuję za to dziękuję dzisiejsze bardzo. spotkanie. Polecam również podcast Czy szpiedzy rządzą światem? Pamiętam, że w pierwszym odcinku już trochę to pytanie zyskuje odpowiedź, ale kolejne rozmowy pasjonujące Wincent Sewerski, Piotr Niemczyk polecamy serdecznie. I wrócimy jeszcze muzycznie do utworu, który będzie nawiązywał do kina szpiegowskiego. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie. Dziękę bardzo. If you take life, do you know what give? I'll die you give? I'd say By the merciless eyes I've deceived I've seen w Casino Royale, Chris Cornell, po 15 w trójce Jacek Hawryluk a my, Katarzyna Wojtasik, Agnieszka Łukasiewicz i Katarzyna Borowiecka, dziękujemy. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Półtora procent państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.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 Gnamy reklamy.